Upojne lato, hey, najwyższy czas na to hey, Upojne lato, hey, najwyższy czas na to Kiedy czujesz się sam i teraz padasz z nudów, to dobrą radę ci da. Jedź nad morze cudów, tam każdego dnia, super szałkarnizm zmysły. Jedno powiem wam, to odwrot czysty. Hey, upojne lato, hey, najwyższy czas na to hey, Upojne lato, czadowy hey, maraton Upojne lato Daj, Daj wyższy czas na to Upojne lato Daj wyższy czas na to Kiedy czujesz się sam i teraz padasz z nudów To radę ci dam Jedź nad morze cudów, tam każdego dnia Super szałka, mi Jedno powiem wam, to odwrot czysty. Upojne lato Daj wyższy czas na to Upojne lato Czadowy maraton Upojne lato Pożegnaj się z tatą Upojne lato koniecznie jedź na to.